Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział pierwszy. Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historię o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy, tak jako nam podali ci, którzy od początku sami widzieli i sługami tego słowa byli, zdało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł Tobie to porządnie wypisać, zacny Teofile, abyś poznał pewność tych rzeczy, których Cię nauczono. Był za dni Heroda króla ludzkiego kapłan niektóry imieniem Zacharyjasz z przemiany Abijaszowej, a żona jego była z córek Aaronowych, której imię było Elżbieta, a byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożem chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach pańskich bez nagany. I nie mieli potomstwa, przeto iż Elżbieta była niepłodna, a byli oboje podeszłymi w latach swoich. Stało się tedy, gdy odprawiał urząd kapłański w porządku przemiany swojej przed Bogiem, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego przypadł nań los, aby kadził wszedłszy do kościoła pańskiego. A wszystko, mnóstwo ludu było na dworze, modląc się w godzinę kadzenia. Wtedy mu się pokazał anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono. I zatrwożył się Zacharyjasz, ujrzawszy go, a bojaźń przypadła na ni. I rzekł do niego anioł, nie bój się Zacharyjaszu, bo ci jest Wysłuchana modlitwa twoja, a Elżbieta, żona twoja, urodzić syna i nazwiesz imię jego Jan, z którego będziesz miał radość i wesele i wiele ich radować się będą z narodzenia jego. Albowiem będzie wielkim przed obliczem pańskiem. Wina i napoju mocnego nie będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota matki swojej. A wielu synów izraelskich obróci ku Panu Bogu ich, bo On pójdzie w przód przed obliczem Jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy. I rzekł Zacharyasz do anioła, po to poznam, bo ja jest stary, a żona moja podeszła w latach swych. A odpowiadając anioł rzekł mu, jam jest Gabriel, który stoje przed obliczem Bożem, a posłanym jest, abym mówił do ciebie, a iżbym ci to wesołe poselstwo odniósł. A oto o nie miejesz, a nie będziesz mógł mówić, aż do onego dnia, którego się to stanie. Dlatego żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego. A lud oczekiwał Zacharyjasza i dziwowali się, że się tak długo bawił w kościele. A wyszedłszy nie mógł do nich mówić i poznali, że widzenie widział w kościele, bo im przez znaki ukazywał i został niemym. I stało się, gdy wypełniły się dni posługiwania jego, odszedł do domu swego. A po onych dniach poczęła Elżbieta, żona jego, i kryła się przez pięć miesięcy, mówiąc, iż mi tak Pan uczynił we dni, w które na mnie wejrzał, aby odjął hańbę moje między ludźmi.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 Błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa Jego i myśliła, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł, Nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga, a oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię Jego Jezus. Ten będzie wielki, a synem najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Zatem Maryja rzekła do anioła, jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam. A odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty stąpi nacie a moc Najwyższego zacieni cię. Przecież i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła Syna w starości swojej. A ten miesiąc jest szósty Onej, którą nazywano Niepłodną. Bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo. I rzekła Maryja, Oto służebnica pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. I odszedł od niej anioł. Wtedy wstawszy Maryja w onych dniach, poszła w górną krainę z kwapieniem do miasta ludzkiego. A wszedłszy w dom Zacharyaszowy, pozdrowiła Elżbietę. I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło niemowlątko w żywocie jej. I napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym. I zawołała głosem wielkim i rzekła Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, iż przyszła Matka Pana mego do mnie? Albowiem jako doszedł głos pozdrowienia Twego do uszów moich podskoczyło od radości niemowlątko w żywocie moim a błogosławiona, która uwierzyła, gdyż się wykonują te rzeczy, które są opowiedziane od Pana. Tedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, albowiem oto odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, który mocny jest i święte imię jego. I którego miłosierdzie zostaje od narodu do narodu nad tymi, co się go boją. Dokazał mocy ramieniem swojem i rozproszył pyszne w myślach serca ich. Ściągnął mocarze z stolic ich, a wywyższył uniżone. Łaknące napełnił dobremi rzeczami, a bogacze rozpuścił próżne. Przyjął Izraela sługę swego, pamiętając na miłosierdzie swoje. Jako mówił do ojców naszych, do Abrahama i nasienia jego na wieki. I została z nią Maryja, jakoby trzy miesiące. Potem się wróciła do domu swego. A Elżbiecie wypełnił się czas, aby porodziła i porodziła syna. A usłyszawszy sąsiedzi i pokrewni jej, iż pan z nią uczynił wielkie miłosierdzie swoje, radowali się pospołu z nią. I stało się, że ósmego dnia przyszli, aby obrzezali dzieciątko i nazwali je imieniem ojca jego Zacharyaszem. Ale odpowiadając matka jego rzekła nie tak, lecz nazwany będzie Janem. I rzekli do niej, żadnego nie masz w rodzie twoim, co by go zwano tem imieniem. I skinęli na ojca jego, jakoby go chciał nazwać. A on, kazawszy sobie podać tabliczkę, napisał, mówiąc: Jan jest imię jego. I dziwowali się wszyscy. A zarazem otworzyły się usta jego i język jego, i mówił, wielbiąc Boga. I przyszedł strach na wszystkie sąsiady ich. I po wszystkiej górnej krainie judzkiej rozgłoszone są wszystkie te słowa. Wtedy wszyscy, którzy o tem słyszeli, składali to do serca swego, mówiąc Cóż to wżdy za dziecię będzie? I była z nim ręka pańska. A Zacharyasz, ojciec jego, napełniony będąc duchem świętym, prorokował, mówiąc Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił odkupienie ludowi swojemu. I wystawił nam róg zbawienia w domu Dawida, sługi swego. Tak jako mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieku, iż miał dać wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich Którzy nas nienawidzili, aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi i wspomniał na przymierze swoje święte i na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi Ojcu Naszemu, że nam to dać miał, iż byśmy mu bez bojaźni z ręki nieprzyjaciół naszych, będąc wybawieni, służyli w świątobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem Jego, po wszystkie dni żywota naszego. A Ty, Dzieciątko, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo pójdziesz w przód przed obliczem Pańskiem, abyś gotował drogi Jego, a iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi Jego przez odpuszczenie grzechów ich, przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas wschód z wysokości. Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju. A ono dzieciątko rosło i umacniało się w duchu i było na pustyniach aż do onego dnia, którego się okazało przed Izraelem.